Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Angażowali się politycznie. Tak w kancelarii prezydenta wyjaśnia, dlaczego czworo sędziów TK wciąż nie jest zaprzysiężonych. Ślubowanie złożyło dwoje. Więcej powie o tym nasza reporterka. Oczekiwanie na orędzie amerykańskiego prezydenta ma być poświęcone wojnie w Iraku. Trump podważa sens członkostwa USA w NATO. Zapytamy o to naszego korespondenta w Waszyngtonie. Będą też najnowsze informacje z Łodzi. Od wielu godzin uzbrojony napastnik przebywa w jednej z fabryk. Rozmawiają z nim policyjni negocjatorzy. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Suma WYDARZEŃ Dwoje nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego już po ślubowaniu na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego nie mogą na razie liczyć. Pozostali sześcioro sędziowie wybrani przez Sejm. Taką informację przekazuje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak tłumaczę, przy procedurze ich wyboru doszło do poważnych uchybień proceduralnych i konstytucyjnych. Rząd nie jest zaskoczony działaniami Prezydenta i przygotowuje alternatywne rozwiązania. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry. Powiedz, jak decyzję Prezydenta wyjaśniał minister Bogucki i jak reaguje na nią rząd? Powiem szczerze, że stanowiska rządu i prezydenta są chyba jeszcze bardziej rozbieżne niż jeszcze kilka godzin temu. Prezydent zaprosił do siebie sędziów, by przyjąć od nich ślubowanie, ale zaprosił tylko Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że dwa wakaty powstały podczas kadencji Karola Nawrockiego. Poza tym, jak mówił, decyzja prezydenta sprawia, że jest spełniony wymóg pełnego składu tej instytucji do orzekania. Ten wymóg to 11 osób, a obecnie w Trybunale zasiadł.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 Problem w tym, że Sejm wybrał sześcioro sędziów, wybrał przypomnę 13 marca i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zastanawiał się, dlaczego prezydent zaprosił tylko Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Czym się różni wybór tych, których prezydent zaprosił do pałacu na dzisiaj od wyboru pozostałej czwórki? Niczym. Czy jest tam jakiś klucz alfabetyczny? Czy prezydent rzucał kostką?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 Magdalena Będkowska dociekała w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim, dlaczego Karol Nawrocki tak wybiórczo potraktował nowo wybranych sędziów i tylko dwoje z nich zaprosił do siebie. Takich informacji nie pozyskałam od pana prezydenta, ani od pracowników kancelarii prezydenta. Natomiast bezsprzecznie wszyscy sędziowie zostali prawidłowo wybrani. Wszyscy powinni mieć możliwość złożenia ślubowania. Nie ma żadnych postaw do tego, ażeby różnicować sędziów i od części odbierać ślubowanie, a części um, nie. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 uważa, że to co robi prezydent Karol Nawrocki to po prostu polityczna gimnastyka.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 Wszyscy byli jednakowo przyjęci w jednakowej procedurze, w jednakowym czasie, na jednym posiedzeniu Sejmu. I dlaczego tych dwóch sędziów traktuje prezydent jako powołany zgodnie z prawem, a tych innych jako niezgodnie z prawem, to jest po prostu absolutnie nielogiczne i sam sobie zaprzeczył po prostu tą decyzją. No to są nieustające próby i podziałów i podpuszczania, generalnie po cała prawa strona dzisiaj działa przeciwko koalicji rządzącej, przeciwko obywatelom, którzy tą koalicję wybrali. Rząd przypomina, że to Sejm wybrał sędziów. Prezydent nie może ingerować w wybór posłów. Prezydent w tym przypadku jest tylko niejako notariuszem, dlatego koalicja rządząca rozważa różne możliwości złożenia ślubowania przez czterech pozostałych sędziów. Od kilkunastu dni mówi o planie B. Niewykluczone, że szczegóły tego planu poznamy za chwilę. Planowana jest bowiem konferencja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prezydent blokuje za zaprzysiężenie czworga sędziów TK, przyjął je od dwojga sędziów. Komentarze na ten temat zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy. O tę sprawę pytaliśmy na naszej antenie ekspertów. Ta decyzja nie jest zaskoczeniem. Wskazywało na nią zachowanie prezydenta. Mówiła nam profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pan prezydent pogłębia kryzys w wymiarze sprawiedliwości, szczególnie w tym wypadku w wymiarze działalności aktywności trybun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 to w mojej ocenie pan prezydent chce zmienić kulturę myślenia o prezydenturze i taką kulturę polityczną aktywności. Działań w sprawie ślubowania ze strony sędziów i rządu spodziewa się konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. Na naszej antenie tłumaczył, co na ten temat mówią przepisy. Prezydent nie ma prerogatywy do tego, żeby powoływać lub nominować sędziów Trybunału Konstytucyjnego odwrotnie, aniżeli w przypadku sądów powszechnych. W związku z powyższym, o ile w przypadku sądów powszechnych i tak to budzi kontrowersję, jeżeli prezydent odmawia wręczenia nominacji, no to powiedzmy, możemy się to doszukiwać tutaj pewnego, pewnego rodzaju zakotwiczenia w, w Konstytucji, o tyle, jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tego nie ma. A skoro nie jest to jego prerogatywa,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 Tak wyjaśniał na naszej antenie konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. Więcej komentarzy na ten temat publikujemy na portalu polskieradio24.pl Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. W ciągu dwóch do trzech tygodni Stany Zjednoczone opuszczą Iran, oświadczył Donald Trump. Więcej szczegółów mamy poznać w nocy czasu polskiego. Wtedy amerykański prezydent wygłosi orędzie mm, dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie. Łączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Markiem Wałkuskim. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Co już teraz mówi się o orędziu? Czy Donald Trump ogłosi zakończenie wojny? Nie wiadomo. Są skrajne komentarze. Jedni uważają, że ogłosi eskalację, tym bardziej, że na Bliski Wschód udają się kolejni amerykańscy żołnierze. Inni twierdzą, że ogłosi zakończenie konfliktu, no ale tak jak powiedziałaś, on wczoraj sygnalizował, że ta operacja w Iranie potrwa jeszcze 2-3 tygodnie, więc jeżeli będzie mówił o zakończeniu wojny, to raczej warunkowym. Natomiast nie wiemy w tej chwili dokładnie, co powie. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Lewitt informując o tym wystąpieniu Donalda Trumpa, które ma potrwać około 20 minut, tyle Biały Dom zasugerował stacjom telewizyjnym, powinny zarezerwować na to wystąpienie prezydenta. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Lewitt powiedziała, że będzie to ważna aktualizacja sytuacji związanej z wojną z Iranem. Także... Odróżnia w ten sposób to, co ma powiedzieć prezydent Stanów Zjednoczonych od tego, co mówi właściwie codziennie, bo on już kilka razy dziennie czasami potrafi się wypowiadać na temat Iranu. Często to są sprzeczne wypowiedzi, sprzeczne e, oceny, sprzeczne opinie, sprzeczne zapowiedzi. To, co dzisiaj usłyszymy, będzie przygotowane, także każde słowo tutaj będzie ważne. Marku, pojawiły się też inne niepokojące doniesienia. Prezydent Trump oświadczył, że poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Mówił o tym w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika The Daily Telegraph. Ten wątek pojawił się też w wypowiedziach jego ministrów. Czy jest coś na rzeczy i czy ten temat też pojawi się w orędziu? Być może tak. Trump wyraża frustrację NATO i sojusznikami europejskimi już od kilku tygodni w związku z wojną Iranem, z Iranem. Trump uważa, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych powinni przyłączyć się do tej wojny, odpowiedzieć pozytywnie na jego apele, m.in. o odblokowanie ciśniny Ormus. Trump interpretuje pakt NATO w ten sposób, że niezależnie od tego, jaka operacja jest prowadzona przez jeden z krajów, inne kraje powinny się do niej automatycznie przyłączyć, mimo że nawet nie konsultował tej decyzji z sojusznikami, nie brał pod uwagę ich, ich interesów. W każdym razie on już od pewnego czasu wyraża frustrację, niezadowolenie, złość na sojuszników. No i te sygnały, które płyną od jego urzędników są rzeczywiście bardzo niepokojące, bo to nie są tylko zapowiedzi przeanalizowania sytuacji, ale na przykład wczoraj sekretarz obrony PIT, Hekset został zapytany, czy Stany Zjednoczone nadal są e, przywiązane do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego i e, Hekset nie odpowiedział na to pytanie, e, co jest e, dość szokujące, bowiem do tej pory Amerykanie zawsze potwierdzali, że e, artykuł 5 e, nadal nas e, obowiązuje. E, Nikt nie spodziewa się tego, że Trump ogłosi wyjście z NATO, dlatego że on nawet nie może takiej decyzji podjąć, ponieważ kongres jeszcze zanim został prezydentem uchwalił ustawę, która uniemożliwia mu opuszczenie NATO. Zresztą, co ciekawe, jednym z inicjatorów tej ustawy był sekretarz stanu Marco Rubio, jeden z najbliższych doradców obecnie prezydenta Trumpa. No ale bez wątpienia Trump... Daje do zrozumienia, że na to mu się nie podoba. Mówi, że zawsze mu się na to nie podobało i nawet już same takie wypowiedzi niestety znacząco osłabiają sojusz. Przeszłość Stanów Zjednoczonych i dalsze losy konfliktu na Bliskim Wschodzie. O tym z Waszyngtonu mówił nasz korespondent Marek Wałkuski. Bardzo dziękujemy. Na doniesienia o ewentualnym wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO i z niepokojem patrzą polscy politycy. Co mówią na ten temat? Sprawdzał to w Sejmie Michał Fabisiak. Rządzący i opozycja tym razem są zgodni. Za słowami Donalda Trumpa nie pójdą czyny. To co dzisiaj powiedział nie musi się spełnić jutro. Mówi Piotr Kandebas z Koalicji Obywatelskiej. W jego ocenie amerykański przywódca przyzwyczaił nas do kontrowersyjnych wypowiedzi, ale szkodzi nimi tylko własnemu państwu. Znowu wybieg marketingowy, znowu wstał nie tą nogą co powinien. Przykro mi jest, ale Stany Zjednoczone tracą zaufanie, a na pewno Donald Trump i obecna władza w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem Mariusza Goska sprawa i Sprawiedliwości, jeśli Stany Zjednoczone wyszły bez NATO, to sojusz przestałby istnieć. Dlatego, że ponad 90% potencjału militarnego sił Paktu Północnoatlantyckiego to Stany Zjednoczone. Nie spodziewa się jednak, aby doszło do tego pod rządami Donalda Trumpa. Poseł PiSu mówi, że słowa amerykańskiego prezydenta należy traktować jako element negocjacji. Nieraz się twardo negocjuje, nieraz e, politycy coś twardo, mówią właśnie po to, żeby coś uzyskać w, tej, w, w, w danej kwestii i pewnie tutaj pan prezydent Trump rzeczywiście miał na uwadze sytuację w Iranie, w Ciesinie Ormuz. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi, że po Donaldzie Trumpie można spodziewać się wszystkiego. On jest na swój sposób nieobliczalny w swoich decyzjach, a zatem zarówno powiedzenie, że nie wystąpi, byłoby dosyć ryzykowne, tak samo jak stwierdzenie, że w NATO zostanie. Na szczęście, jak do Donald Trump nie podejmuje w tej sprawie decyzji samodzielnie. Nie ma woli wyjścia z NATO kongresu Stanów Zjednoczonych i cała sytuacja geopolityczna jednak powoduje, że chyba także Stanów Zjednoczonych nie stać na to, żeby opuszczać tak silny sojusz. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy jest jednak zaniepokojony trendem, w którym USA pod rządami Trumpa coraz bardziej oddalają się od Europy. W jego ramach prezydent Trump krok po kroku wyraża coraz bardziej radykalne opinie. To jest tylko potwierdzenie, w którym kierunku zmierza, ale nie sądzę, żeby na końcu było wyjście USA z NATO. Kadencja Donalda Trumpa zakończy się w styczniu 2029 roku. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak. Ceny benzyny i oleju napędowego od wczoraj są niższe o ponad 1 zł. Na stacjach paliw większy ruch. Ma to związek z działaniem rządowego mechanizmu, który obniżył VAT i akcyzę. Dzisiaj, według wytycznych ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6,21 zł za litr, a olej napędowy 7,60. Wczoraj na stacjach paliw był bardzo duży ruch, mówi prezes Orlenu i Fonfara.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 Zgodnie z rządowym mechanizmem CPN, ceny paliwa niżej, VAT jest obniżony z 23 do 8%, a akcyza o niecałe 30 groszy. Regulacje mają działać nie dłużej niż do końca czerwca. Pomimo wprowadzonego mechanizmu rząd nie ma wpływu na to, czy ceny paliw w naszym kraju przekroczą 9 zł za litr. Zastrzega jednak minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Nie mamy wpływu na to, czy ropa na giełdach będzie kosztowała 9 zł, 10, 15 czy, czy 5. To jest mechanizm niezależny od nas, od, od żadnego państwa. Wszystkie państwa wprowadzają swoje rozwiązania. Sytuacja na rynkach paliw wciąż jest niepewna, ale jak deklaruje prezes Orlenu Ireneusz Fanfara, spółka ma wystarczające zapasy paliwa. Jesteśmy przekonani, że w tej sytuacji, która jest obecnie napiętej i trudnej,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 Prezes Orlenu spodziewa się, że w najbliższy weekend do Polski mogą przyjechać kierowcy z zagranicy. Na razie jednak dodaje, na stacjach nie widać jeszcze tak zwanej turystyki paliwowej. Przy granicach można jednak spotkać naszych sąsiadów, którzy tankują przed wyjazdem z Polski. Od 60 do 90 groszy za litr oleju napędowego i złoty w przypadku benzyny tyle mogą zaoszczędzić Czesi. Mimo znacznej różnicy w cenach na stacjach paliw w Bogatyni nie tworzą się Kolejki. Czescy kierowcy, z którymi rozmawiał korespondent polskiego radia Wojciech Stobba, tankują zwykle przy okazji przedświątecznych zakupów w polskich marketach.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 Na dzień przed ograniczeniem do jednej dziennie liczby podwyżek na stacjach ceny poszybowały na rekordowy poziom. W poniedziałek były najwyższe w tym roku, a we wtorek jeszcze wzrosły. Wczoraj benzyna kosztowała w Niemczech średnio 2,16 euro, czyli około 9,25 zł za litr. A cena oleju napędowego sięgnęła 2,37 euro, czyli ponad 10 zł za litr. Ceny na stacjach mogą być obniżane bez ograniczeń i jedyna w ciągu dnia podwyżka może nastąpić w południe. Adam Górczewski, Polskie Radio. To nasz korespondent, który mówił o reakcji niemieckiej w odróżnieniu od czeskiego rządu. Rząd w Pradze na razie nie zdecydował o interwencji w związku z wysokimi cenami paliw. A w Niemczech od dzisiaj ceny na tamtejszych stacjach mogą wzrosnąć tylko raz dziennie. Suma wydarzeń. Rosja czeka na decyzję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie wycofania ukraińskich wojsk z Donbasu. To nie kwestia dwóch miesięcy. Zełenski już dziś musi podjąć decyzję, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej prezydent Ukrainy mówił, że Rosja przekazała Stanom Zjednoczonym nowe żądania wobec Ukrainy. Ukraińcy mieliby w ciągu dwóch miesięcy wycofać się z Donbasu i wtedy skończy się wojna. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski. Mówiąc o tym, Wołodymyr Zeleński zwrócił uwagę, że wycofanie wojsk ukraińskich z Donbasu oznaczałoby oddanie tych ziem bez walki. W jego ocenie Rosja i tak się nie zatrzyma i pójdzie dalej. To nie kwestia dwóch miesięcy. Zełański już dziś powinien podjąć decyzję, oświadczył rzecznik Kremla. Dmitry Pieskow dodał, że Zełański powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za tę niełatwą decyzję. Kremlowski rzecznik podkreślił, że decyzja w tej sprawie mogłaby uratować ludzkie życie i zatrzymać gorącą fazę wojny. Wcześniej Pieskow pytany o propozycję Kijowa aby ogłosić świąteczne zawieszenie broni, odpowiedział, że prezydent Ukrainy powinien myśleć o trwałym pokoju, a nie o doraźnym rozejmie. Zdaniem niezależnych ekspertów tego typu wypowiedzi są elementem wojny informacyjnej. Rosja chce zastraszyć Ukraińców i zmusić ich do przystania na niekorzystne warunki zakończenia wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To może być jedno z najbardziej wymagających wydarzeń dyplomatycznych podczas panowania króla Karola III. Chodzi o zbliżającą się wizytę brytyjskiego monarchy w Stanach Zjednoczonych, które będą obchodziły 250. rocznicę uzyskania niepodległości. To podróż, która choć utrzymana w tradycyjnej ceremonialnej oprawie, rozgrywać się będzie w cieniu napięć politycznych i niejednoznacznych relacji między Londynem, a Waszyngtonem. O szczegółach Anna Rączkowska. Trudność wizyty Karola III w USA wynika przede wszystkim z wyraźnych różnic między Wielką Brytanią a administracją Donalda Trumpa w podejściu do polityki zagranicznej, szczególnie w sprawie Iranu. Londyn stawia na dyplomację i dialog, Waszyngton przyjmuje znacznie zdecydowany kurs i to właśnie ten rozdźwięk w ostatnich tygodniach wyraźnie ochłodził relacje między sojusznikami. Eksperci podkreślają, że w takiej atmosferze każdy element wizyty nabiera dodatkowego znaczenia. Wspólne wystąpienia, oficjalne spotkania, a nawet symboliczne gesty. Wszystko będzie odczytywane przez polityków i opinię publiczną jako sygnał, czy relacje się poprawiają, czy wręcz przeciwnie. Brytyjskie media przypominają, że nad Tamizą pojawiały się wątpliwości, czy to dobry moment na taką wizytę. Obawiano się, że król może znaleźć się w politycznie niewygodnej sytuacji, choć jego rola polega na raczej łagodzeniu napięć niż uczestniczeniu w sporach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Koncern Stellantis wzywa do serwisów 700 tysięcy samochodów. francusko amerykańsko włoska spółka informuje o wykryciu wady, które może doprowadzić do pożaru silnika. Tym tematem zajął się Stefan Folzer. Akcja serwisowa ma objąć samochody wyprodukowane w ciągu ostatnich trzech lat. Ponad połowę wadliwych pojazdów stanowią modele francuskich producentów Peugeot i Citroën, ale akcja dotyczy również aut marek Fiat, Alfa Romeo i Jeep. Akcja ma szczególnie dużą skalę we Francji. Do warsztatów ma trafić ponad 200 tysięcy samochodów, głównie marki Peugeot. Stylontis wyjaśnia, że przyczyną jest ryzyko zwarcia w jednym z elementów silnika pod wpływem wilgotności, co może skutkować pożarem. Odnotowano już ponad 30 incydentów związanych z tym problemem. Stefan Folzer, Polskie Radio. 400 tysięcy osób na przylądku Canaveral w Stanach Zjednoczonych obejrzy start misji Artemis II. Po ponad 50-letniej przerwie na orbitę okołoksiężycową wróci człowiek. Wystrzelania rakiety z kapsułą Orion, na pokładzie której będzie czworo astronautów, planowane jest po północy czasu obowiązującego w naszym kraju. Na przylądku Canaveral jest specjalny wysłannik Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Mimo, że start misji Artemis dwa dwukrotnie odwoływano w lutym, a następnie ponownie na początku marca, nie powstrzymało to gości przed masowym rezerwowaniem hoteli na całym wybrzeżu kosmicznym na kolejny termin. Większości z nich miejsca noclegowe są w całości wyprzedane. W jednym z hoteli znajdującym się na wybrzeży dokładnie 5 kilometrów od centrum kosmicznego mienia Kennedy'ego na recepcji pracuje Xavier. Mamy przede wszystkim gości, którzy przyjechali specjalnie na to historyczne wydarzenie. Chcą zaraz tutaj na plaży zobaczyć tę olbrzymią rakietę i pierwszy taki start od lat. Mówi dla Polskiego Radia Xavier. Lokalne media informują, że najbliższy wolny nocek od miejsca startu znajduje się godzinę drogi samochodem. Wystrzelenie rakiety można oglądać też na żywo wprost w centrum Kennedy'ego. Jednak bilety warte 250 dolarów dawno zostały wyprzedane. Z przylądka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Suma wydarzeń Uzbrojony mężczyzna w jednej z łódzkich fabryk od kilku godzin rozmawiają z nim policyjni negocjatorzy. Rano około godziny siódmej na teren zakładu na Nowym Józefowie wtargnął mężczyzna z bronią. Oddał kilka strzałów w kierunku innej osoby. Nikt nie ucierpiał. Napastnik to były pracownik zakładu, informuje Marta Stachowiek-Klimaszewska z prokuratury rejonowej łódź lesie. To jest były pracownik, który pracował z tego co wiemy od 2024 roku do grudnia. Mężczyzna najprawdopodobniej dostał się przez płot. Będzie jeszcze przesłuchiwany pracownik ochrony, który najprawdopodobniej widział to zdarzenie. I dopiero będziemy mogli się w 100% wypowiedzieć po zapoznaniu się z protokołem przesłuchania tego mężczyzny. Cały czas trwają negocjacje z udziałem policyjnych negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Priorytetem na chwilę obecną naszym jest zatrzymanie mężczyzny. Dodaje komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji. Policji w Łodzi. 42-latek, który oddał strzały pracował w firmie 14 lat. Na miejscu poza policyjnymi negocjatorami są też funkcjonariusze samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego, także funkcjonariusze z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej. Osoby przebywające na terenie fabryki zostały ewakuowane. Akt oskarżenia przeciwko 26 osobom w sprawie nieprawidłowości między innymi w Kolegium Humanum i Uzdrowisku Rymanów trafił do Sądu Okręgowego w Krośnie. Chodzi w sumie o 78 przestępstw od korupcji i oszustw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 byłej prezes uzdrowiska Rymanów S.A., która między innymi przyjmowała korzyści osobiste oraz majątkowe w zamian za nienależne świadczenia. Część oskarżonych przyznała się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia. To drugi akt oskarżenia w tej sprawie. Śledczy wciąż nad nim pracują. Droższe warzywa, mięso wołowe i czekolada. Przed Wielkanocą za te produkty zapłacimy więcej niż rok temu. Analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat.pl wylicza, że krajowe warzywa zdrożały średnio o 6%, a importowane są droższe o 1 trzecią. Podrożały nie tylko warzywa.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 O 3%. Zbliżające się święta wielkanocne to czas spotkań z potrzebującymi. Do stołu z tradycyjnymi potrawami zasiedli w Lublinie ubodzy, bezdomni i samotni. To podopieczni Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta. Nikt nie chce być samotny, mówi biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Józef Wrubel. Największy dar tego spotkania wyraża się w tym, że człowiek znajduje radość, że nie sam porzucony, opuszczony, ale jest obdarowany tym, co daje mu radość serca. I myślę, że tego człowiek najbardziej potrzebuje. To, co mu doskwiera najbardziej, to samotność, opuszczenie. Do podopiecznych trafią paczki z produktami wielkanocnymi, mówi prezes Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie Małgorzata Krauze Hałas, które pozwolą osobom, które mają taką możliwość spędzić tych kilka świątecznych dni nie przy pustym stole. Mamy składniki na sałatkę jarzynową, mamy gotowane jajka, mamy kiełbasę, mamy żurek i takie produkty typowe z długim terminem ważności. Przedświąteczne informacje kończą sumę wydarzeń. Następna porcja najważniejszych informacji, punktualnie o 17.00. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 Południe w Polskim Radiu 24. A przed nami między innymi sprawy gospodarcze Marek Klapa i magazyn Saldo, czyli spojrzenie na to, co dzieje się właśnie w gospodarce i ekonomii, będzie również bardzo uważne spojrzenie na sprawy międzynarodowe. To oczywiście z kolei Ernest Zozun i magazyn Świata Pogląd. Powiemy również o bynajmniej nie 1 kwietniowej podwyżce na autostradzie A4, a po godzinie 18.00 Polska, głównie polska polityka w debacie dnia. Dziś Michał Kolanko i Jarosław Włodarczyk. I być może niektóre z tych zagadnień, które pojawią się po godzinie 18 wcześniej, pojawią się w rozmowach politycznych. W studiu jest już Paweł Pawłowski. Czas na pierwszą z nich. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A zatem melduje się przed mikrofonem, a na łączu melduje się Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Witam, dzień dobry. Kamila Gasiuk-Pichowicz jest z nami. Nasi widzowie na YouTubie mogą panią poseł zobaczyć, ale czy nasi słuchacze mogą usłyszeć? Witam panią poseł. Miejmy nadzieję, że pani poseł za chwilę nas usłyszy, bo chciałbym porozmawiać z Kamilą Gasiuk-Pichowicz na temat dzisiejszego ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Otóż Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek wybrani trzy tygodnie temu przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyli dzisiaj ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka sędziów na razie nie została od prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenia na to zaprzysiężenie. Nie ma decyzji co do pozostałych sędziów i za chwilę z panią europosłanką zastanowimy się co koalicja rządząca może w tej sprawie zrobić. Czy należy czekać na decyzję prezydenta, czy od razu posunąć się do planu B, który zapowiadali politycy koalicji rządzącej, mówiąc, że można złożyć ślubowanie przed notariuszem, a następnie dokumenty z tego ślubowania dostarczyć do Pałacu Prezydenckiego. Z kolei przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, tutaj też między innymi ustami Zbigniewa Boguckiego, który wystąpił dzisiaj na konferencji prasowej, mówią, że byłby to delikt konstytucyjny i poważne przestępstwo, ponieważ ślubowanie musi nastąpić wobec prezydenta, a Wobec w interpretacji ludzi pałacu oznacza bezpośrednio w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Za chwilę porozmawiam na ten temat z Kamilą Gasiuk-Pichowicz, europosłanką koalicji obywatelskiej. Czekamy na panią poseł. Miejmy nadzieję, że za chwilę nastąpi połączenie, ale to nie jedyny temat, który chciałbym z panią poruszyć. Kamila Gasiuk Pichowicz, mam informację, że już się słyszymy. Witam tak, dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pani poseł, to zacznijmy w takim razie o tej kwestii, którą przed chwilą przedstawiłem naszym słuchaczom, czyli mamy dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężonych po ślubowaniu przed prezydentem w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka sędziów na razie nie dostała tego zaproszenia od prezydenta Karola Nawrockiego. Nie ma decyzji, czy oni będą mogli złożyć ślubowanie, czy nie. I zastanawiam się, co teraz. Czy trzeba czekać na decyzję prezydenta co do pozostałej czwórki sędziów? Czy może podjąć ryzyko ślubowania? Przed notariuszem, co zapowiadała koalicja obywatelska, a także inni politycy koalicji rządzącej. Panie redaktorze, ja powiem bardzo jasno. Konstytucja to nie jest naprawdę menu i prezydent no, nie może sobie wybrać z niej jakiegoś przepisu, jakiegoś dania, z karty, który będzie przestrzegał. I Trybunał Konstytucyjny zgodnie z polską konstytucją to jest 15 sędziów, którzy są wybierani przez sejm Koniec Kropka. wybierani przez Sejm, nie przez prezydenta, nie przez kancelarię, nie według jakiegoś widzi mi się e, I mówi to artykuł 194 konstytucji wprost bez żadnych wyjątków, bez miejsca na interpretacje polityczne. i prezydent po prostu ma obowiązek odebrać ślubowanie już od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dobry przykład podał tutaj pan profesor Matczak, który mówił o tym, przedstawiał taki argument, co w sytuacji na przykład wybranych posłów. Czy wtedy też prezydent mógłby sobie wybierać, czy nie wiem, zgromadzenie w Sejmie, od kogo będzie przyjęte ślubowanie, a od kogo nie będzie, czy marszałek Sejmu by sobie przy, mógł wybierać, który poseł będzie Mógł złożyć ślubowanie, a, a który nie. Ale przepraszam pani poseł, prezydent mówi, że to on stoi na straży konstytucji, a że sejm konstytucję, wybierając w określony sposób tych sędziów, złamał. Ale prezydent nie podaje żadnych praktycznie argumentów, dlaczego Sejm miałby tą konstytucję złamać. Procedura była bardzo jasna, precyzyjna. Przedstawiono osiem kandydatur. 13 marca zostało wybranych spośród tych ośmiu kandydatur sześciu sędziów i tak wygląda w tym momencie tak wyglądają fakty. I wypowiedzi pana ministra Boguckiego z kancelarii prezydenta po prostu nie opierają się na правде. То есть pewna próba tworzenia alternatywnej wykładni prawa pod taką bieżącą politykę. Pan Bogucki nie pierwszy raz mówi po prostu przekazem partyjnym, używa jakichś epitetów, atakuje dziennikarzy, nie używa litery prawa. I sugestie, że prezydent może decydować kogo zaprzysiąc, nie mają ani oparcia w konstytucji, ani oparcia w orzecznictwie. Czyli co, wprost pani, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego jest decyzją polityczną, że politycznie wybrał sobie... Absolutnie, decyzją, absolutnie jest decyzją polityczną, jest decyzją niepopartą prawem. W mojej ocenie jest deliktem e, konstytucyjnym. Argumentacja Kancelarii Prezydenta o jakichś dwóch wakatach za kadencji Nawrockiego jest prawniczo absurdalna. Konstytucja nie, wy, nie przewiduje czegoś takiego jak wakat prezydencki i wakat jeszcze sprzed kadencji prezydenta. Wakatami zajmuje się Sejm wybrał sędziów, nie zajmuje się pałac. I ja powiem wprost, ja mam takie wrażenie, że jeżeli prezydent w ostatnich dniach, w których 14 dniach miał obowiązek przyjęcia tego ślubowania, wybierał sobie jakieś fotki z pupilkiem Putina, zamiast realizować obowiązki, które ma zawarte w artykule 126 Konstytucji. Jest bowiem gwarantem ciągłości władzy państwowej. Teraz z kolei i bawi się jakąś procedurą, zaprasza tylko dwie osoby, to w mojej ocenie e, po, w tym momencie obowiązek przyjęcia ślubowania przechodzi na e, marszałka chociażby na przykład Sejmu i w tym momencie powinny być dopełnione te wszystkie obowiązki procedurę, proceduralne. Ja przypomnę... No ale Zbigniew Bogucki mówi, że to będzie właśnie delikt konstytucyjny i przestępstwo, jeśli ci sędziowie złożą absolutnie. ślubowanie w inny sposób niż przed prezydentem. Absolutnie tak nie jest. Ja chcę bardzo jasno powiedzieć, o ślubowaniu w ogóle nie wspomina Konstytucja, mówi tylko ustawa i mówi w takim kontekście aktu o charakterze takim ceremonialnym. Ta ustawa też nie określa szczegółów, gdzie musi się ono odbyć, czy w Pałacu Prezydenckim, czy w obecności głowy państwa. W każdym razie to nie wpływa na to, czy ktoś się staje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego dana osoba staje się z chwilą, Powołania, e, powołania przez Sejm. E, jako prawniczka naprawdę mówię bardzo jasno. Prawo nie jest narzędziem taktycznym i nie można dzielić sędziów na wygodnych i niewygodnych. Tylko pani Wszyscy poseł, przepraszam, ja muszę wejść w słowo, bo mam wrażenie, że też koalicja rządząca koalicja rządząca, to też są zarzuty wobec państwa ze strony opozycji, że to wy również dzielicie sędziów, tylko nie w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego, ale tego powszechnego wymiaru sprawiedliwości, bo dzielicie ich na paleosędziów i neosędziów. Więc to jest taki zarzut ze strony opozycji i kolejna sprawa. Zastanawiam to, się, czy przyjęcie dobrze. ślubowania przez, tych, przez prezydenta wobec dwójki konkretnie tych sędziów nie powoduje pewnego rodzaju hmm, zagrywki politycznej, która będzie zmuszała koalicję rządzącą do tego, żeby zaczęła publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, Panie bo mamy już ten to... pełen skład 11 sędziów. Co pani dobrze, na ten temat powie? pozwolić mhm. się właśnie odnieść argument Po pierwsze, w przypadku sędziów Sądu Powszechnego procedura wyboru wygląda inaczej. Czyli wybór jest dokonywany przez Krajową Radę Sądownictwa i drugi krok tego, by ktoś się stał sędzią, to jest powołanie przez sędziego. W przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego aktem konstytutywnym, czyli tym, który tworzy sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest wybór przez Sejm, a samo ślubowanie jest tylko pewnym ceremoniałem, a rola prezydenta jest tutaj bierna, bo przepisy nawet mówią o tym, że to sędziowie mają aktywną rolę do wykonania, czyli złożenie ślubowania. I to ślubowanie, jeżeli prezydent nie korzysta e, z tego honoru reprezentowania Rzeczpospolitą, nie jest to mu smak, woli się kompromitować z pupilkami Putina albo na sipak w Stanach Zjednoczonych, to wtedy na przykład reprezentant narodu, czyli Sejm w osobie m, marszałka Sejmu może go z powodzeniem w takiej sytuacji w mojej ocenie zastąpić. I chcę powiedzieć bardzo jasno, 57% Polaków według sondażu Ibrisu chce, żeby prezydent niezwłocznie przyjął ślubowanie od wszystkich wybranych sędziów. Nawet 37% wyborców Konfederacji popiera to rozwiązanie. Trybunał jest sparaliżowany od lat. Obywatele potrzebują działającego trybunału, który chroni ich prawa i dzisiaj e, e, powinien ten trybunał zacząć jak najszybciej działać w konstytucy w innym właśnie sk sk składzie? To może trzeba było pani poseł to, wybierać wcześniej sędziów, człowiek, kiedy już wystąpiły wakaty? Żeby... Jeden człowiek blokował działanie instytucji państwowej tylko dlatego, że mu się nie podobają wyniki głosowania w Sejmie. My tę procedurę przeprowadzaliśmy, chciałabym powiedzieć. Kandydaci, których zgłaszał PiS, przegrywali w, w tych wyborach. Więc też zarzuty pana Boguckiego są w tym, i w tym zakresie także są nietrafne. Ja absolutnie stoję na takim stanowisku, że dzisiaj powinno zostać, przyjęte ślubowanie od wszystkich wybranych zgodnie z literą prawa sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zamykamy w takim razie temat Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że moim gościem jest Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, a skoro europosłanka, to o sprawach europejskich. Już zaczęła pani mówić tutaj, to tu jest cytat, o pupilkach Putina, mając na myśli oczywiście węgierską administrację i ja chciałbym na, do tego tematu nawiązać, bo dziennikarze Front Story dotarli do nagrań i rozmów szefa MSZ Węgier, Petera Jarto z ministrem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Panowie dyskutowali m.in. o zniesieniu sankcji na rosyjskich oligarchów i ich bliskich. Sier zapewniał Ławrowa, że jest zawsze do dyspozycji. I zastanawiam się, jak ta sprawa, jak ta, chyba można powiedzieć, afera jest komentowana w, w kuluarach Parlamentu Europejskiego. Znaczy ja powiem tak, że trochę to trzeba y, czytać także w kontekście y, słów, które słyszymy w Polsce, y, chociażby tego, co mówił Jarosław Kaczyński y, i co miał na myśli o takiej sile, która zmieni Europę. No to jest właśnie siła, która ustawia się, jak widać, do dyspozycji Kremla. Jeżeli szef MSZ-u y, węgierskiego powiedział Ławorowi wprost, jestem do dyspozycji, no to te rozmowy to były rozmowy, agenta po prostu z oficerem prowadzącym. I to nie jest przypadek, ani jakaś naiwność, tylko to jest po prostu pewna wspólnota interesów i metod, bo kiedy polityk działa tak, że rozbija jedność Zachodu, blokuje wsparcie dla Ukrainy, blokuje zwrot środków chociażby dla Polski za udzieloną pomoc. To działa dokładnie w logice rosyjskiej polityki, bo to Rosji zależy na rozbijaniu jedności Unii Europejskiej i trzeba to powiedzieć wprost. Węgry dzisiaj pozostają jednym z najbardziej przecież uzależnionych od rosyjskich surowców krajów Unii Europejskiej. Mamy tam takie projekty jak rozbudowa elektrowni jądrowej PAKS z udziałem Rosji, które cementują przecież tą zależność Węgier od Rosji e, na dekady. I to nie jest tylko kwestia gospodarki, ale to jest kwestia bezpieczeństwa strategicznego. I takie uzależnianie energetyczne to będzie już na długie lata zawsze narzędzie nacisku politycznego Rosji na Węgry. I do dzisiaj, tak jak powiedziałam, no przecież Węgry blokują środki, które są należne Polsce za pomoc Ukrainie. Mówimy o miliardach złotych z unijnego mechanizmu takiego refundacyjnego. I jaki jest powód? No przecież interesy, które są związane z rosyjską ropą. I czyli realne działania przeciwko Polsce w kluczowym dla nas momencie bezpieczeństwa. I to jest właśnie ta przyjaźń, którą PiS tak y, chce pokazywać pomiędzy Polską a Węgrami, blokowani w krytycznym momencie y, y, zwrotu środków. No Ale cóż nam y... robić, pani poseł, w takim razie? Cóż nam robić tu w Polsce i co może w tej sprawie zrobić Unia Europejska? Czy może, nie wiem, reglamentować informacje udzielane Węgrom? Może Węgrów, może kraj Węgry wykluczyć z jakichś gremiów? Panie redaktorze, czekamy na wybory, które będziemy mieli już naprawdę za dosłownie kilkanaście dni. I to jest ten moment, który zgodnie z demokratyczną wolą narodu węgierskiego zadecyduje o przyszłości Węgier. I dzisiaj jakby realnie wszystkie te oczy są skupione właśnie na, w, w stronę Węgier, ale też chcę pokazać pewien schemat działania, jakby opowiadając o Węgrzech, o tym jak funkcjonuje ten kraj, jakie, z jakim państwem politycy PiSu widzą swoje najsilniejsze związki. Pamiętam taki artykuł, w Financial Times i śledztwo, które wykazało, że 13 osób z otoczenia Orbana zdobyło kontrakty takie publiczne, które były warte ponad 28 miliardów euro. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to było około 14% wszystkich, wszystkich zamówień publicznych na Węgrzech od 2010 roku. I to nie jest wolny rynek. To jest właśnie taki system dystrybucji pieniędzy tylko do swoich, bo przetargi z jednym oferentem na Węgrzech są normą. Tylko I Pani Poseł, ja muszę noga, zadać jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Tak. Czy coś się zmieni, jeśli władzę zdobędzie Tisa i Peter Madziar, czyli człowiek wywodzący się bezpośrednio z otoczenia Wiktora Orbana, który stanął jednak naprzeciw Wiktora Orbana i człowiek, który mówi, że i tak przez najbliższych 9 lat Węgry będą czerpać surowce z Rosji. Nastawienie antyukraińskie lub sceptyczne co do Ukrainy Węgier raczej za Petera Madziara, jeśli wczytamy się w jego program, niekoniecznie się zmieni. Jaką gwarancję daje nam Peter Madziar na zmianę kursu Węgier? Z pewnością będzie to kurs proeuropejski, z pewnością będzie to kurs bardziej pluralistyczny i y, demokratyczny, bo już właściwie chyba gorzej na Węgrzech y, za bardzo być nie może, jeżeli chcą pozostać w dalszym ciągu członkiem y, Unii Europejskiej. Y, y, Magiar to jest także gwarancja, chociażby ważna deklaracja z jego strony, powrotu Zbigniewa wo, e, Ziobry do e, ojczyzny e, e, i za to trzeba trzymać kciuki. E, ja z pewnością te kciuki e, za węgierską opozycję w nadchodzących wyborach e, trzymam. I tu stawiamy kropkę. Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Za 13 minut, godzina 17. Świata Pogląd. Jest już z nami Ernest Zozun. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka ważnych tematów dotyczących polityki międzynarodowej, choć ważnych również dla nas, tej naszej polityce wewnętrznej. Na początek Donald Trump, który... Ponownie mówi o możliwości wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO. Tym razem, mam takie wrażenie, te słowa zostały, no, zważywszy na to, co dzieje się od pewnego czasu na linii Europa, Stany Zjednoczone, czy też Stany Zjednoczone, natowscy, europejscy partnerzy, to te słowa chyba tym razem zostały potraktowane naprawdę bardzo, bardzo poważnie, czy słusznie? Tak, to prawda, słusznie, dlatego, że wszelkie takie pogróżki Donalda Trumpa trzeba brać na poważnie, a czy Donald Trump jako amerykański prezydent nie do końca ma możliwość takiej własnej decyzji o tym, że Stany Zjednoczone wychodzą z Paktu Północnoatlantyckiego? Pakt Północnoatlantycki to jest skomplikowany dokument. Po pierwsze, jego dysponariuszem są Stany Zjednoczone, czyli de facto dokument, w tym oryginalny, w brzmieniu i w oryginalnej wersji jak został zapisany leży w Stanach Zjednoczonych i każde państwo które chce występować z Paktu Północnoatlantyckiego przede wszystkim za, za, zawiadamia o tym rząd Stanów Zjednoczonych i ten dopiero powiadamia resztę sojuszników. W związku z czym sytuację mamy taką troszkę koślawą, bo Stany Zjednoczone musiałyby poinformować własny rząd na temat tego, że występują z Paktu Północnoatlantyckiego, czyli z NATO no i dalej podejmować procedurę zgodną z tym, co jest w tym pakcie zapisane. Natomiast jest jeszcze jedna ważna kwestia, która dotyczy Stanów Zjednoczonych, ponieważ w 2023 roku wprowadzony został w Stanach Zjednoczonych tak zwany National Defense Authorization Act i ta ustawa mówi jasno, że aby Stany Zjednoczone mogły wyjść z NATO, prezydent Stanów Zjednoczonych potrzebuje zgody dwóch trzecich Senatu, w związku z czym, a ustawa musi przejść przez obydwie izby, w związku z czym to jest, myślę, bardzo duża bariera przed tym, by Donald Trump tak sobie po prostu Stany Zjednoczone z NATO wyprowadził. Poważnie należy patrzeć pod dwoma kątami jeszcze na to, co mówi Donald Trump, bo po pierwsze myślę, że to, co usłyszał od sojuszników z Paktu północna Atlantyckiego powinno go troszkę też doprowadzić do porządku. Bo przypomnę Państwu, że w momencie kiedy Donald Trump obejmował swój urząd wszystkie państwa Paktu Północnoatlantyckiego łącznie ze Stanami Zjednoczonymi udzielały bardzo intensywnej pomocy Ukrainie w prowadzeniu wojny z Rosją. A Donald Trump z tej pomocy zaczął się wycofywać i w pewnym momencie sojusznikom z Paktu Północnoatlantyckiego powiedział dobrze, jeśli chcecie pomagać Ukrainie, to my oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, ale broń, którą chcecie pozyskiwać od Stanów Zjednoczonych, a do tej pory my jako członek NATO ją dostarczaliśmy za darmo, możecie tę broń u nas kupować, za nią płacić i dopiero dalej wysyłać na Ukrainę. W związku z czym pokazał sojusznikom, że tak nie za bardzo jest zainteresowany w tej solidarności w różnych sprawach, bo a Ukraina akurat jemu nie za bardzo pasuje do tego, żeby wywiązywać się ze wspólnych zobowiązań i trwać w takiej solidarności transatlantyckiej. No skoro Donald Trump tak, no to reszta członków Paktu Północnoatlantyckiego, wtedy kiedy Donald Trump powiedział pomóżcie mi w cieśninie Ormus i pomóżcie mi w Iranie, no to powiedzieli, no a dlaczego my mamy pomagać? Po pierwsze, Pakt Północnoatlantycki to jest dokument stanowiący o wspólnej o bronie, a nie o wspólnym działaniu wojskowym w różnych rejonach globu. Po drugie, dlaczego mamy pomagać, skoro działania amerykańskie w Iranie nie są objęte za żadną rezolucją ONZ, w związku z czym nie mają tak zwanego mandatu międzynarodowego, by siły sojusznicze brały w tym udział. No i po trzecie, mamy ze Stanami Zjednoczonymi jako sojusznicy podpisane różnego rodzaju Umowy określające zakres działania ich baz na naszych terytoriach. Tu wziął się na przykład konflikt z Hiszpanią, która powiedziała, że nie zgadza się na operowanie z baz amerykańskich w Hiszpanii w sprawach związanych z wojną w Iranie, bo w dokumentach, które zapisano ze, Stanu, ze Stanami Zjednoczonymi jest jasno napisane, że te bazy mogą być używane tylko i wyłącznie w operacjach obronnych, a wojna w Iranie obronną nie jest w związku z czym będziemy, myślę, taką nerwową i napiętą atmosferę między Stanami Zjednoczonymi a sojusznikami z NATO obserwować jeszcze przez następne dni. Myślę, że Donald Trump będzie dużo mówił i bardzo narzekał na sojuszników z NATO, ale myślę, że tutaj no, troszkę ma, a nawet bardzo ma związane ręce, w związku z czym należy do tego podchodzić troszkę jak do takiego do takiej szarży i zdenerwowanego człowieka, który nie może wymóc na wszystkich w koło, by powiedzieli mu tak, masz rację. Bo jak na razie wszyscy i cały świat uważnie patrzy na to, co robi Donald Trump w Iranie i tak nie do końca mówi tak, masz rację. No to w takim razie kolejny temat. Tu też ten wątek amerykański ma znaczenie, bo myślę oczywiście o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Prezydent Ukrainy, Władimir Załoński poinformował, że Rosja domaga się wycofania ukraińskich wojsk z regionu Donbasu i to w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. W przeciwnym razie Moskwa przedstawi nowe, bardziej wymagające warunki podczas negocjacji pokojowych. To rzeczywiście jest jakaś Próba oczywiście za bardzo wysoką cenę, ale zakończenia tego konfliktu czy kolejna zmyłka ze strony Rosji? Rosja powtarza to, że chce od Władimira Zeleńskiego wycofania się z Donbasu już właściwie od samego początku i powtarza to również po spotkaniu w Ankory czy z Donaldem Trumpem. To jest jeden z warunków przez Rosjan powtarzanych i ten Donbas cały czas pojawia się na stole i na te, na te, na te żądania Wołodymir Zeleński jasno odpowiada nie i zresztą odpowiada na to nie pierwszy raz, bo po pierwsze całego Donbasu Rosjanie nie opanowali, w związku z czym wiązałoby się to z tym, że wojska ukraińskie wycofają się również z tych terenów, które mają pod swoją kontrolą. Tego oczekuje w tej chwili Kreml, a to byłaby po prostu łatwa dla Rosjan zdobycz. Z drugiej zaś strony Wołodymir Zeleński jasno mówi, cały Donbas to jest terytorium Ukrainy, większość Ukraińców, co zresztą nie jeden sondaż prowadzony już podczas tej wojny pokazał, nie chcę tego, byśmy oddawali Rosjanom Donbas. Poza tym, no, wiadomo, że jeśli oddamy Donbas, zgodzimy się na to, by Krym, który zajęty został już w 2014 roku, był także rosyjski, no to w tym momencie być może uda nam się podpisać jakieś zawieszenie broni, być może uda nam się na jakiś czas tę wojnę zatrzymać ale będzie to oddech dla Rosjan, którzy po prostu odnowią swoje siły i swoje uzbrojenie i będą atakować dalej, co rzeczywiście jest realnym zagrożeniem i co myślę należy rozpatrywać poważnie. W związku z czym te argumenty rosyjskie i te żądania rosyjskie tutaj nie ulegają zmianie. Włodymir Zeleński, jak rozumiem, bo rozumiem to dlatego, że skoro rozmowy Amerykanami trwają tyle czasu, to jednak poszukiwane jest jakieś rozwiązanie, tak aby obie strony, tak rosyjska, jak i ukraińska, były zadowolone. Skoro strona ukraińska z Amerykanami tak długo rozmawia, to znaczy, że również przedkłada różnego rodzaju propozycje na rozwiązania. Po pierwsze, w celu zatrzymania tej wojny i ewentualnie nawet oddania jakichś terenów, a po drugie, jakichś gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Natomiast Rosjanie właściwie od początku wojny powtarzają swoje żądania i nie zamierzają ich zmieniać. To w takim razie na sam koniec jeszcze jedna informacja. No, ta być może będzie brzmieć trochę mniej politycznie, choć myślę, że mniej trochę polityki byśmy odnaleźli. Myślę o misji Artemis, czyli o powrocie na Księżyc. No, dziś w nocy, 24 minuty po północy, jak wszystko dobrze pójdzie, ta wielka rakieta, ona naukowcy porównują ją do drapaczy chmur w Nowym Jorku, wystartuje w kierunku Księżyca, poleci. Najpierw zrobi kółko wokół Ziemi, bo musi załapać się na tą naszą grawitację, żeby ta Ziemia swoim obrotem ją wyrzuciła dalej w kierunku Księżyca i później zrobi taką ósemkę wokół Księżyca, taki krąg wokół Księżyca i wróci na Ziemię i w sumie zrobi właśnie taką ósemkę. Leci cztery osoby w tej rakiecie, tak jak mówiłeś, to jest powrót na Księżyc, choć tym razem nie tak całkiem, bo człowiek już po Księżycu stąpał, tym razem załoga obleci tylko Księżyc, czyli tym razem nie wysiadamy. No ale musimy sprawdzić różnego rodzaju systemy, ponieważ od czasu tamtych podróży na Księżyc wiele się w technologii kosmicznej zmieniło. No i właściwie te rakiety i te przyrządy, które mają służyć później człowiekowi do lądowania na Księżycu, a dalej to, bo takie są plany, do budowy bazy na tym Księżycu no, są całkiem nowe i właściwie muszą na nowo przechodzić wszystkie testy i na nowo trzeba je sprawdzać, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo, bo najważniejsze jest osiągnięcie tych celów, które zamierzamy osiągnąć, a powód jest prosty. Najważniejsze to wszystko jest dlatego, że wydajemy na to ogromne pieniądze. No i niedobrze by było, gdyby się one zmarnowały. Dlatego wszystko trzeba sprawdzać po pięć razy, a na nawet po 15 razy próbować jeszcze więcej no i robić krok po kroku w kierunku Księżyca a później w kierunku Marsa no bo ten Księżyc ma być takim hubem przesiadkowym dla różnych lotów już później w kierunku na Marsa także jeśli mają Państwo czas dziś w nocy i nie będzie się Państwo chciało 24 minuty po północy spać no to myślę że w różnych stacjach telewizyjnych a na pewno w TVP Info będzie można ten start Artemis 2 obejrzeć no i pomyśleć o tym, że znowu robimy mały krok, ale wielki w, dla ludzkości. O czym informował Ernest Zozuń, bardzo dziękuję. Świata pogląd.